No to jedziemy na żywo setka bez żadnych wycień, żadnych powtórek, wszystkie instrumenty na żywo. Dzisiaj mam pewnie jakieś jak zwykle jakieś krótkie, ale kilka tematów się nam zebrało. Na początek chciałbym Wam polecić kolejny reportaż z Polskiego Radia. Zapomniałem autora, ale wszystko będzie w notatkach i dołączę go chyba jako, jako załącznik do podcastu. Kolejny reportaż pod tytułem Rachunek. Temat <coughs> podobny trochę do tematu odcinka Wymiar Niesprawiedli... nie odcinka, przepraszam, reportażu Wymiar który który polecałem wam w poprzednim odcinku. Warto posłuchać, warto posłuchać i, i jak słucham takich rzeczy, no to... Przepraszam, że obrażam wszystkie niektórych z Was pewnie uczucia, ale no po prostu odechciewa się hymno śpiewać. Odechciewa się śpiewać hymno takiego kraju. Takiego kraju, który dręczy swoich obywateli sposób taki instytucjonalny. Także polecam reportaż, rachunek. Znajdziecie go jako załącznik do tego podcastu. Druga sprawa, to mamy dzisiaj 2 września i pierwszy dzień szkoły dzieci. Także uczcimy tą minutą ciszy może bez przesady podcast nie znosi ciszy dlatego nie będziemy każdy niech sobie prywatnie uczci ten dzień minutą ciszy ja rozumiem, jestem co prawda rodzicem ale, ale dla rodziców to też jest e, traumatyczne przeżycie kiedy dzieci wracają do szkoły e, a poza tym sam wiem kiedyś chodziłem, tak może to było dawno i, i nie wszyscy mogą w to uwierzyć, ale chodziłem kiedyś do szkoły Także to. A y, główny temat... Aha, jeszcze korespondencja. No może... Dobrze, korespondencja. Korespondencja dzisiaj właściwie były dwie... Y, dwie wiadomości były do podcastu. Dwa komentarze do ostatniego odcinka. I, i oczywiście zaraz Wam je przedstawię. Musicie teraz chwilkę... Tutaj posłuchać moje blędzenia, ponieważ ja ich szukam. Dobrze, już znalazłem pierwszy. Eee, pierwszy komentarz dostałem od Krzyszmana o treści. Przesłuchałem, podobało mi się. Fajnie się słuchało. Cóż, jakby tu skomentować tak pochlebny komentarz Krzyszmana? Zostałem to bez komentarza. Powiem tylko bardzo, dziękuję. I życzę przyjemnego słuchania kolejnych odcinków. I dostałem jeszcze jeden komentarz od, od słuchacza w Iluminaci. Yy, o treści. I co obywatel może z tym zrobić? Z tą sprawiedliwością? To chyba, to chyba a propos tego reportażu a opowiedz o stroju, jak i kaski, rękawice, a to pewnie o motorku. Nie wiem, co obywatel może zrobić z tą, yy, z tą sprawiedliwością. To jest po prostu to jest zastraszające, ponieważ cała machina państwa jest, yy, jest nastawiona na to, żeby bronić w imię prawa, w imię państwa prawa tego bezprawia po prostu. Cała machina jest nastawiona na to, żeby bronić, na to, żeby bronić błędów urzędników. No niestety nie wiem, co, co obywatel może zrobić z tym. Może w dalszej części odcinka yy, nawiązanie właśnie, co obywatel może zrobić yy, z tym właśnie będzie, ponieważ mam to będzie taki troszkę odcinek polityczny. A co do kasku, rękawic i w ogóle stroju, no to cóż. To jest motorower tak zwany, czyli motor o, w silniku o pojemności 50 cm. Ludzie na takich motorkach jeżdżą w czymkolwiek. No ale ja muszę powiedzieć, że tak, dokupiłem sobie rękawicę, bo jak go kupiłem na początku lata, to wiecie jak lato wyglądało, jesienie w tym... W tym roku i po prostu było mi zimno, no to dokupiłem sobie rękawice, takie motocyklowe rękawice, prawdziwe, no i to było lepiej. Założyłem swoją, zwykle zakładałem swoją kurtkę skórzaną, e, taką zwykłą skórę, no taka dosyć elegancka, wyjściowa, więc to nie była. E, I do tego zakładałem dżinsy e, po prostu i tak jeździłem, no cóż, e, jak deszcz mnie złapał to po trzech, maksymalnie 5 minutach miałem mokro w majtkach. No, no i tak tak to wyglądało. Tak wygląda moja jazda na rowerze, natomiast na, przepraszam, na motorze. Natomiast ostatnio właśnie pochwaliłem się koledze, który ma motocykl, chociaż nie wiedziałem dokładnie jaki. I dalej nie wiem, nie pamiętam ale powiedział mi, yy, jaki, jaką pojemność ma, no bo wiecie, ja mam 50. On ma, okazało się, motor duży i uwaga, pojemność 1400, to tyle, co ma mój samochód, 1400. Mówię, może kurczę, strasznie wielki motor, no po prostu ja coś tam gdzieś wyczytałem, że dopiero tak naprawdę Motocykle to się zaczynają od 500, i, i to już są wtedy duże. A on mi powiedział bardzo fajny tekst na to, że z motorem to jest tak jak z piciem: zabawa zaczyna się od litra. No i to właśnie by było na tyle. Ja jeżdżę jakby nie było po 50 zachowując tą konwencję pijacką. Czyli mały, małym kieliszeczkiem, no. no. i tak, no i tak się jeździ na motorku. Czyli, czyli, jeżdżę w czymkolwiek, ale chyba będę musiał sukcesywnie dokupować jakiś strój. Może się przyda na większy motor, który być może kiedyś sobie kupię, bo, bo motor mi się spodobał. I, i jazda na motorze i już zaczynam ubolewać, bo ostatnio, ostatnie kilka dni nie miałem okazji jeździć bo dzieci trzeba do szkoły przywieźć niestety, motor jest dwumiejscowy dzieci dwoje same nie jeżdżą a zresztą co to za przyjemność dla mnie, gdyby one gdzieś pojechały także powoli, powoli zacznę na pewno zbierać ocież motocyklową bo i się zbliżają chłodniejsze dni i, i kto wie, no może się przyda na większy motor, który kto wie, może kiedyś będę miał no i teraz wracając do, do odcinka, do głównego mojego tematu, który noszę się z powiedzeniem o tym już od paru, od, od jakiegoś czasu. Natomiast z tego co widzę i słyszę co się dzieje w tej chwili w Polsce, to nad, szłowiek opomna chwila i trzeba to w końcu powiedzieć. E, otóż, e, rozmawiać chciałbym dzisiaj sam ze sobą o polityce. O polityce w sensie takim, że e, ruszyła kampania wyborcza. E, nie będę tutaj agitował za żadną partią ani przeciw żadnej partii. Powiem szczerze, że jestem e, generalnie zawiedziony w tej chwili, no takim, można powiedzieć, Polskim malkontentem się stałem. No, jestem strasznie zawiedziony yy, wszystkimi partiami. I yy, yy, wychodziłem z założenia, tak nie wiem, zostało mi to w jakiś sposób yy, wpojone, wkute w głowę. Yy, uległem tej indoktrynacji, że na wybory trzeba chodzić, oddawać głos, bo inaczej wybiorą za mnie i kto wie, może jakiś potwór dojdzie do władzy. Otóż, ostatnio zmieniłem zdanie i uważam, że nie pójście na wybory jest też pewnym wyborem jak najbardziej uprawnionym i ludzie, którzy nie pójdą do wyborów wcale nie są gorsi, mniej jakby nie jest mniej obywatelska postawa niż pójście na wybory. A, to, a jeszcze tym bardziej, kiedy to jest w jakiś sposób przemyślana decyzja. O. Bo, bo zarówno ci, którzy chodzą na wybory, jak i ci, którzy nie chodzą na wybory, to w 90 albo nawet 90 paru procentach są ludzie, którzy... Robią to co robią z, z jakiejś takiej, tylko z, z pewne, wynika to z pewnej jakiejś takiej zasady, nie, nie bardzo przemyślanej, nawet szczerze mówiąc, chyba. E, ci, którzy nie chodzą, to a panie, bo to ci politycy, złodzieje, bandyci, i tak dalej, i w ogóle nie ma na kogo wszyscy do żłoba. Nie ma... I to jest no, taka sztampa powtarzalna, bez, bez przemyślenia. Natomiast ci, którzy chodzą na wybory, to mają z kolei tą sztampę, o której przed chwilą mówiłem, kiedy mówiłem, że chodziłem na wybory, że to postawa obywatelska, trzeba się zainteresować, demokracja i tak dalej, że trzeba no. Natomiast to, na kogo głosują, wynika ze zwycięstwa propagandy danej partii nad inną. To takie moje zdanie. Oczywiście nie chciałbym generalizować i mówić, że wszyscy tak samo i, i zapewne moi słuchacze, jako przeprowadziłem takie badanie w swojej głowie, że moi słuchacze to na pewno wyższa inteligencja niż przeciętna i zapewne są nie są tak bezkrytycznymi konsumentami wszelkich produktów i wiadomości. Dobra, ale wróćmy do tematu. Dlatego ja w tym roku sobie przemyślałem, że po pierwsze, po pierwsze jeśli nie będę przekonany do kogokolwiek, to nie pójdę, na, to nie, nie, nie zagłosuję na żadne mniejsze zło. Nie ma takiej opcji. Na razie powiem szczerze, że nie jestem przekonany. Po drugie, w tej chwili jestem przekonany, że jeśli będę w ogóle próbował się do kogokolwiek przekonać, to będą no to tylko wybory do Senatu, ponieważ ze względu na ordynację wyborczą. Do polskiego Sejmu or, sejmu ordynacja wyborcza jest absolutnie niejasna. Nikt nie wie, yy, w jaki sposób się dostać do polskiego Sejmu. poza Może inaczej. Żeby dostać się do polskiego Sejmu, trzeba zostać wytypowanym przez lidera swojej partii na jak najwyższe miejsce na liście. I koniec. To jest warunek jedyny, ostateczny i bez... I, i, nie ma znaczenia potem, kto głosuje, w jaki sposób, na kogo. Po prostu człowiek z numerem 1, 2, 3 dostaje się do Sejmu, bo został wybrany przez lidera swojej partii do Sejmu. Taka jest polska ordynacja. Natomiast do Senatu jest ordynacja większościowa. Nie jest to taka klasyczna, większościowa ordynacja, gdzie okręgi są jednomandatowe i na przykład jest dwóch, trzech, pięciu kandydatów i tylko jeden wchodzi, który dostał największą ilość głosów, tam okręgi są wielomandatowe i na przykład powiedzmy, jeśli mamy trzy mandaty z danego okręgu, to dostaje się do Senatu trzech kandydatów z największą ilością głosów. Proste? Proste. Dla mnie proste, logiczne, rozumiem Wybieram ja, nie wybiera żaden lider do Senatu, przynajmniej teoretycznie może dostać się człowiek nie mający zaplecza politycznego, nie mający żadnej partii za sobą. Dlatego jeśli pójdę głosować, jeśli pójdę, na, na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że zagłosuję tylko w wyborach do Senatu. Yy, natomiast co do w ogóle pójścia, yy, pójścia lub nie pójścia na wybory, to wszystkim tym, którzy nie chcą pójść na wybory, to w imię jakiegoś takiego protestu, to polecam taki troszkę inny sposób. Ponieważ yy, zauważcie, że co się dzieje, kiedy jest niska frekwencja. Politycy, komentatorzy polityczni, wszyscy rozmawiają o tym, jak to niska jakość polskiego społeczeństwa jest, że nie niedorośli do demokracji. I być może mają rację. Może tak jest, rzeczywiście. Natomiast ja wymyśliłem sobie inny sposób. Otóż niezależnie od tego, czy czy zdecyduję się na kogoś głosować, czy nie. Pójdę na wybory um, przepraszam, i oddam nieważny głos. Ale nie będzie to nieważny głos y, w takim sensie, że wrzucę pustą kartkę albo tam skreślę więcej nazwisk. Y, chcę za zamanifestować tym, tą swoją, y, tym swoim czynem obywatelskim coś, dlatego... Coś sobie tam wymyślę i dopiszę to na kartce, jakieś hasło, nie wiem, jakiś protest, coś takiego. Głos będzie oczywiście nieważny, ale gdyby tak się zdarzyło, że więcej osób tak zrobi, to pomyślcie coś. Gdyby na przykład, nie wiem, nagle się okazało, że 10% głosów jest nieważne, 10% to zwykle, to ja nie oglądałem tych statystyk, z takich statystyk, ile w wyborach jest nieważnych głosów, ale ponieważ procedura wyborcza jest dosyć prosta dla wyborców, wystarczy wziąć tą książeczkę, kartkę, czy co tam przygotowali do głosowania urzędnicy i zrobić jeden krzyżyk, wrzucić to do skrzynki zwanej urną, i, I tyle. Także trudno tutaj oddać nieważny głos. Dlatego prawdopodobnie tych głosów nieważnych jest jakaś śladowa ilość. A co by było, gdyby tych głosów nieważnych było 10%? Czy politycy, komentatorzy mogliby powiedzieć, że y, społeczeństwo jest niedouczone, głupie, bo nie potrafi krzyżyka y, postawić? A gdyby ta akcja... Y, którą teraz sobie tutaj wydumałem, przybrała szersze jakieś kręgi i ludzie zaczęliby o tym mówić i w jakiś sposób umawiać się na to, że oddamy nieważny głos i, do, i to by dotarło do, do jakichś szerszych kręgów właśnie, więcej ludzi by o tym wiedziało, to może ten nieważny głos zostałby zinterpretowany jako właśnie protest przeciwko temu, co... Nie chcę, nie chcę tutaj właśnie takiego malkontentstwa uprawiać, że jestem niezadowolony z życia i tak dalej, ale jestem niezadowolony z tego, w jaki sposób w jaki sposób jest organizowany, w jaki sposób przebiega dyskusja w ogóle. Bez względu na to, czy, czy ktoś jest prawicowcem, lewicowcem, czy ktoś chce wprowadzić w Polsce socjalizm, czy kapitalizm, czy więcej państwa, czy mniej państwa. Bez względu na to, dyskusja przebiega na tak żenująco niskim poziomie, że to się po prostu odechciewa. Ja już przestałem w ogóle oglądać, słuchać polityków, przynajmniej w takim celu, żeby się, żeby się czegoś od nich dowiedzieć. Wszystko to jest kreacja, to jest tylko i wyłącznie kreacja i, I produkt, w jaki sposób yy, mają postrzegać danego człowieka, dane ugrupowanie wyborcy. I wyborcy się na to, no idą na taki układ, no, jak widać, idą. A ja w tym roku na pewno nie pójdę na taki układ i na pewno yy, zrobię coś. Yy, jest troszkę podobna akcja, tylko akcja, która jeszcze wierzy w jakiś, e, które, która ma więcej wiary w e, ten system. E, możecie poszukać w internecie, bo ja dokładnie e, nie wiem kto organizuje tą akcję. Na pewno jest jakaś strona e, o tym. Chodzi o to, że jakieś tam jest nawet jakaś właśnie strona, gdzie można się zadeklarować i tam ludzie się deklarują i na tej podstawie yy, yy, jakieś są sz szacunki, ile osób zagłosuje w tym roku, ale właśnie na partie, które nie są w parlamencie. To jest dosyć też ciekawa akcja, yy, czyli żeby wpuścić trochę świeżej krwi, trochę czegoś innego. Ludzie deklarują, że w tym roku, w tych wyborach zagłosują na, na partię, która w tej chwili nie jest w parlamencie. Ciekawa akcja, aczkolwiek y, mi nie pasuje jedna rzecz w tym wszystkim, że właśnie to jest głosowanie na partię, y, ale nie, nie da się inaczej. Nie da się inaczej y, głosować, tak jak mówię, głosujemy w Sejmie, w wyborach do Sejmu w Polsce głosuje się na partię, czyli na to, co ustali lider danej partii. W jaki sposób on to ustala, kto jest pierwszy, drugi, trzeci, nie wiadomo. Tak? Albo ten, co go bardziej lubi, albo ten, co większe składki na partię yy, będzie płacił, albo ten, kto wyda mu książkę. Yy, zbieżność, nazwisk, podobieństwo postaci przypadk całkowicie przypadkowe. Także yy, ja się sprzeciwiam takiemu sposobowi. Nie chcę, głosować, yy, nie chcę głosować na partię. Nie podoba mi się taki yy, taki system. Yy, dlatego, yy, dlatego ja osobiście yy, najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy taką decyzję, jaką podejmuję, to pójście na wybory i y, oddanie nieważnego głosu do Sejmu. Do Senatu się zastanowię jeszcze, jeśli będę y, miał jakiegoś kandydata, jeśli znajdę sobie wśród kandydatów y, jakiegoś kandydata, y, którego uznam za godnego mojego głosu, to, to oddam na niego głos. Ale y, pamiętajcie jedną rzecz. Tutaj jest... Y, łatwiej, dlatego, że ja muszę znaczy i łatwiej i niełatwiej. Głosując na w takich wyborach większościowych, kiedy głosujesz na człowieka, nie na partię, rzeczywiście, to jest coś, co, co jest istotą demokracji. Odpowiadasz za tego człowieka. Zagłosowałeś, poparłeś poparłeś go, w, żeby był przedstawicielem tego, tego wspaniałego narodu. I teraz yy, no, trzeba go pilnować. Trzeba wiedzieć, co on robi, jak y, coś robi. Y, żeby po prostu no żeby właśnie to jest to, to, jest to co nazywam y, kontrolą taką demokratyczną. Głosując na partię nie masz y, nie masz Żadnej kontroli i żadnej możliwości, żeby człowiek X, który w poprzednich wyborach był na trzecim miejscu na liście i dostał się, a w tym roku znowu będzie trzeci na liście i też się dostanie, nawet jak dostanie dużo mniej głosów. Tak to niestety działa, tak to działa. Liderzy, czyli jedynki Dostają po kilkadziesiąt Tysięcy głosów I ciągną całą listę Do dziesiątego miejsca Wszystkich anonimowych Jak Januszów, Dzięciołów I innych Wciągają do Sejmu To jest tego Dla mnie to jest obrzydliwe Nie, nie będę w tym uczestniczył No i to to jest właściwie tyle, co chciałem powiedzieć na temat tej, e, jak to sobie nazwę, kamp że to była kampania antywyborcza. E, no, no cóż, może jeszcze tyle, jeśli, jeśli uważacie, że, że to jest e, warte uwagi, to co powiedziałem, że jeśli. Może, znaczy ja nie mam do tego ani możliwości, ani talentu, ani czasu. Żeby takie akcje organizować, ale może, no może nie wiem, może wymyśleć dla tego, dla, dla tego jakieś hasło, y, zrobić stronę. Ja zrzekam się wszelkich praw autorskich, y, natomiast y, byłoby super i wcale bym, to nie chodzi o to, że miałbym ja osobiście satysfakcję z tego, gdyby rzeczywiście ta liczba y, nieważnych głosów oddana była znacząca. To byłoby naprawdę... To byłoby coś. Ja uważam, że to, było, to mogłoby być coś. Słuchałem troszkę sobie kiedyś jakichś podcastów Martina Lachowicza. Już nie pamiętam, czy to była jakaś masa krytyczna. Chyba nie. Chyba, chyba to był ten... Ta audycja prowadzona na żywo z Hugo Kosińskim. Jak one się nazywały? no, wyleciało mi w tej chwili z głowy, przepraszam. W każdym razie Martin tam mówił, że pójście na wybory, nie pójście na wybory, jest też, też w pewnym sensie oddaniem głosu i, i że jeśli pójdzie 5% na wybory, to będzie to sygnał do tego, że, że rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić, że politycy mają ledwie 5% poparcia i to się Zgadza, ja się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że mocniejszym sygnałem byłoby to, że tak, ja Was obserwuję, widzę co się dzieje, nie podoba mi się to, dlatego oddaję nieważny głos. Wtedy y, łatwiej jest takie y, taki głosy jakby odseparować od tych, którzy nie poszli na wybory, dlatego że w tym czasie woleli. Y, jak to właśnie jeden z polityków mówił, siedzieć przy internecie, oglądać pornosy i pić piwo. Co rzeczywiście jest ciekawszym zajęciem, ale, ale żyjąc w tym społeczeństwie i chcąc, żeby ono się bogaciło, prosperowało jak najlepiej, chyba jednak mamy pewne obowiązki wobec niego, wobec tego społeczeństwa, wobec... No, wobec tego kraju i wydaje mi się, że właśnie wybory są takim obowiązkiem, natomiast tak jak mówiłem, w tym roku potraktuję ten obowiązek inaczej niż w innych wyborach, w których do tej pory brałem udział i po prostu mój nieważny głos będzie taką właśnie głosem przeciwko przeciwko takiemu stanowi rzeczy, jaki jest teraz. No i to, to tyle, co chciałbym Wam powiedzieć. Do podcastu jeszcze będę musiał dodać muzykę, więc jeszcze na pewno będzie małe, małe wtrącenie o zapowiedzi z zapowiedziami um, utworów. A ja się z Wami już żegnam, pewnie jeszcze raz się pożegnam, kiedy będę zapowiadał utwory. Do zobaczenia w następnym... Do jakiego zobaczenia? Zdaje się, że poprzednio też powiedziałem przy poprzednim odcinku. Do zobaczenia. A tak naprawdę marne szanse, żebyście mnie zobaczyli. Do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Święty Spokój. Cześć.